Jak Państwo widzicie, oferujemy w tym roku w naszym salonie dwa kolory. To jest Piasek Pustyni i szara perła. A gdzie jest ta szara perła? No, na razie nie mamy szarej peryły, dopiero będziemy w drugim kwartale. Kosztował 69 tysięcy ówczesnych złotych, to znaczy prawie 20 średnich pensji. Na giełdzie samochodowej 110 tysięcy złotych. W połowie 1973 roku w fabryce w Bielsku-Białej zmontowano pierwszego Fiata 126P. Był nazywany maluchem i na lata stał się najpopularniejszym samochodem w naszym kraju. Prezentem od towarzysza Edwarda Gierka, tak jak możliwość wyjazdu na zachód. W roku 1973 zapadła także decyzja o budowie huty Katowice. Odbyły się pierwsze zorganizowanych przez ekipę Gierka Dni Czynu Partyjnego. Powstała Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. Ideę socjalistycznego wychowania młodych Polaków oprotestowaną przez episkopat miało realizować nowo powołane Ministerstwo Oświaty i Wychowania oraz szkoła oparta na wzorach radzieckich, tak zwana dziesięciolatka. Sejm zmienił ordynację wyborczą do Rad Narodowych, co zakończyło istnienie kilku list wyborczych. Nowy Kodeks Pracy nie przewidywał prawa do strajku. Z kolei ustawa o zmianie konstytucji powoływała nowe organy administracji państwowej – urzędy wojewodów, prezydentów miast, naczelników miast, powiatów, dzielnic, gmin. Watykańska aktywność polskiej dyplomacji z papieżem Pawłem VI spotkał się minister spraw zagranicznych Stefan Olszowski. W roku 1973 kapitan Krzysztof Baranowski zakończył rejs dookoła świata. W Szwecji, w Upsali wyszedł pierwszy numer czasopisma Annex. Drużyna Kazimierza Górskiego po remisie z Anglikami na Wembley awansowała do finałów Mistrzostw Świata w 1974 roku. Rok 1974 był jednak chyba ostatnim spokojnym rokiem dekady Gierkowskiej a sukces piłkarzy, trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Monachium, symbolicznym jego podsumowaniem. Człowiek jest osobowością społeczną, ma ukierunkowanie do życia wspólnotowego. Prymas Stefan Wyszyński rozpoczął w warszawskim Kościele Świętego Krzyża cykl kazań o tematyce społecznej. Do Polski przyjechał wysłannik papieża, arcybiskup Agostino Casaroli. Zostały ustalone stałe kontakty PRL ze Stolicą Apostolską. Uczestnikiem obchodów 30-lecia PRL był sam Leonid Breżniew. Oddano do użytku port północny w Gdańsku i trasy łazienkowską w Warszawie. Edward Gierek odwiedził USA. Zostały podpisane deklaracje o współpracy. Wystąpił też na forum ONZ. Koniec roku to początek tzw. propagandy sukcesu oraz protest polskich intelektualistów, tzw. list 15, domagający się dostępu do kultury i szkolnictwa polskiego dla Polaków w Związku Radzieckim. Dziś o wydarzeniach w Polsce w latach 1973-74. To czas głośnej ekranizacji dramatu Stanisława Wyspiańskiego Wesele w reżyserii Andrzeja Wajdy. Także kontrowersyjnej premiery balladyny Juliusza Słowackiego na deskach Teatru Narodowego z japońskimi motocyklami. Również wydanie tomu wierszy Zbigniewa Herberta Pan Kogito. I ekranizacja nominowanego do Oscara „Potopu Henryka Sienkiewicza w reżyserii Jerzego Hoffmana. Kamera. Również Akcja. pierwszego festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdańsku. Historia żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Mamy początek dekady Gierka, zapowiada się na nowe otwarcie, otwarcie także na zachód, zachód w Polsce. Ja powiedziałam, że to ostatni rok spokojnej dekady Gierka. Czy to dobre stwierdzenie? To naturalnie zależy od wyważenia proporcji, bo niektórzy pewnie mogliby przedłużyć ten czas nazywany spokojnym do 75. roku. Na pewno już 76. tak się nazwać nie da, bo to już jest rok protestów masowych nazywanych czerwcem. 76. w Radomiu, Ursusie, Płocku i innych miejscach. Ale rzeczywiście 73. i 4 rok to są chyba te lata... Kiedy wydawało się, że kierek odnosi sukces, cieszymy się po prostu jako społeczeństwo tym, że jest troszkę luźniej, że tak to najogólniej ujmę, że jest troszkę więcej jednak mimo wszystko towaru na półkach sklepowych, że coraz więcej rodzin stać na tego malucha, od którego zaczęła pani omówienie naszego programu i nie mam na myśli dziecka, chociaż akurat dzieci się rodzi bardzo dużo wtedy w Polsce, wciąż jeszcze ale mam na myśli samochód, własny samochód rodzinny, ten mały, ciasny, będący przedmiotem wielu bardzo żartów, samochodzik jednak zmienił życie milionów polskich rodzin i był początkiem pewnego rodzaju aspiracji materialnych, które dużo bardziej niż niegdyś planowana przez Gomułkę mała stabilizacja na początku lat 60., teraz właśnie na początku lat 70. ta... Stabilizacja oparta na obietnicy awansu materialnego, konsumpcji wyższej wydawała się dużo bardziej realnym zjawiskiem, dużo bliższa w zasięgu. No i propaganda sukcesu, o której mówiliśmy, miała znakomite paliwo w tym czasie, paliwo, którego dostarczały nie tylko kolejne inwestycje, o których już wspominaliśmy w czasie poprzedniej naszej audycji. Nie tylko te wielkie budowy z Hutą Katowice, na czele przy której przypomnijmy, no to jak prawie piramida Faraonów. 50 tysięcy robotników pracowało przy budowie Huty Katowice. Oczywiście był to pomnik uzależnienia dalszego Polski od Związku Sowieckiego, ponieważ ta huta w 100% zależała od ród sowieckich, prowadziła specjalna linia kolejowa do granicy Związku Sowieckiego, szerokotorowa do Huty Katowice, żeby właśnie podkreślić, że tylko ruda stamtąd będzie obrabiana w tym wielkim zakładzie hutniczym, ale nie tylko właśnie tego typu gospodarcze, no niekoniecznie najlepiej sprzedające się w wyobraźni masowej sukcesy, ale sukcesy może nie całkiem i nie tylko zależne od poparcia państwa. Sukcesy sportowców polskich wtedy akurat kumulują się w jakimś niesamowitym święcie, powiedziałbym. Pusta bramka, gol, Stejna! Proszę Państwa, nieporozumienie Balinta i Pancicza. Polska reprezentacja w Monachium prowadzi w walce o złoty medal z piłkarzami Węgier 2-1. Od igrzysk w Monachium, o których wspominaliśmy króciutko w poprzedniej audycji z sierpnia-września roku 1972, kiedy Polska zdobyła 21 medali, w tym 7 złotych. Wielu z nas pamięta jeszcze pchnięcie kulą Władysława Komara, czy wspaniałe osiągnięcia polskich szermierzy Witolda Wojdy i drużyny, którzy zdobyli on indywidualnie, drużyna wspólnie, dwa złote medale. Przede wszystkim piłka nożna, którą i wtedy żyło, może nawet jeszcze bardziej niż obecnie, i teraz miliony kibiców. Cieszyliśmy się wtedy, pamiętam to jako jedno z najwcześniejszych moich wspomnień, kibica sportowego, złotym medalem naszej drużyny na Olimpiadzie Monachijskiej. No a dwa lata później, w 1974 właśnie, srebrnym medalem przyznawanym za trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. No, kto nie pamięta, kto wtedy... Był na świecie i świadomie już spoglądał na ten świat drużyny Orłów Kazimierza Górskiego. Może przesadzam, nie wszyscy się naturalnie muszą interesować piłką nożną, ale to było przeżycie wykraczające na pewno poza obręb klubu kibica, o tak bym powiedział. Kolejne pokolenia wracają do tamtych czasów po to, żeby pokazać, powiedzieć, że polscy piłkarze potrafili. Dlaczego nie potrafią teraz? Otóż to właśnie wciąż żyjemy jeszcze tymi wspomnieniami, no bo nic ich nie przykryło większym przeżyciem sukcesu sportowego, przynajmniej jeśli idzie właśnie o tę dyscyplinę, najpopularniejszą piłkę nożną. Ale przypomnijmy, bo i tu sięgam do swoich indywidualnych wspomnień, jak przeżywaliśmy złoto Huberta Wagnera i jego drużyny. To był 74 rok, też ten sam rok, kiedy nasi siatkarze po raz pierwszy zdobyli Mistrzostwo Świata. To było niesamowite przeżycie, wydawało się, że to tylko... Japończycy mogą wygrywać, wtedy byli potęgą w a tu nasi chłopcy w kolejnym sporcie drużynowym, bardzo popularnym, sięgają po te najwyższe trofea. To są czasy także sukcesów polskich lekkoatletów. Irena Szewińska wciąż jeszcze odnosi kolejne błyskotliwe sukcesy. Aż tak będzie do Olimpiady w Montrealu, o której powiemy w czasie następnej naszej audycji w 76 roku. To jest rzeczywiście złoty czas polskiego sportu i władza z tego korzysta. No, ogrzewa się w cieple tych sukcesów. Także młodego, 19 skoczka z Zakopanego Wojciecha Fortuny w Sapporo. Tak, to było w 72 roku na początku, też naturalnie to pamiętam, jak pewnie każdy, kto wtedy oglądał tamte zawody, ale akurat to był sukces jednorazowy, jak wiadomo, nie było fortunomanii, tak jak była szomania, bo to był jeden złoty skok fortuny. Ale rzeczywiście zapoczątkował jakby tę serię sukcesów w innych już letnich dyscyplinach i miało to duże znaczenie właśnie dla tego ogólnego nastroju społecznego. No udaje nam się, idziemy do przodu, by tak rzec, w poczuciu zdolności Polski do awansu, do awansu materialnego, do awansu w pewnej hierarchii prestiżu mierzonej także sukcesami sportowymi i także mierzonego poczuciem sukcesu kultury zarówno wysokiej, jak i popularnej. Bo gdy idzie o kulturę wysoką, cieszę się bardzo, że wspomniała pani redaktor tomik Zbigniewa Herberta, może najważniejszy w ogóle w całej historii literatury drukowanej w PRL-u. Stara się pan to osiągnąć myśl czystą, przynajmniej przed zaśnięciem lecz samo już staranie nosi zarodek klęski. Więc kiedy już dochodzi do stanu, że myśl jest jak woda, wielka i czysta woda przy obojętnym brzegu, marszczy się nagle woda i fala przynosi blaszane puszki, drewno, kępkę czyichś włosów. Pan Kogito z 1974 roku Niezapomniane wiersze, które będą jakby takim miernikiem moralnym tego, co się działo i co się dziać będzie, miernikiem surowym, stanowczym, do którego sięgnie opozycja, do którego sięgnie Solidarność potem, by niesiona tymi słowami wspaniałymi, marmurowymi, jeśli można tak powiedzieć, ale nie pozbawionymi autoironii, mierzyć się z wyzwaniami rzeczywistości późniejszej epoki Kierka. No ale to jest czas filmów wspaniałych, teatru, który potrafił połączyć zdolność przyciągania widowni wszelkich grup wiekowych i powiedziałbym smaków z nowatorskimi poszukiwaniami formalnymi. Pamiętajmy, to nie jest tylko dość kontrowersyjna popkulturowa, jeśli można tak to nazwać, produkcja balladyny Adama Hanuszkiewicza w Warszawie, ale to są także najlepsze, wielkie spektakle Jerzego Jarockiego i w Warszawie, i w Krakowie, w Teatrze Starym. I Konrada Swinarskiego, no to jest naprawdę najlepszy czas chyba w historii teatru polskiego, przynajmniej powojennego. To są spektakle także Andrzeja Wajdy, również w Teatrze Starym i w Warszawie, ale to jest także rozkwit Teatru Polskiego. We Wrocławiu, Pantomima Jerzego Tomaszewskiego również we Wrocławiu, czy Świetne Czasy Teatru Wybrzeże w Gdańsku, naprawdę to był Niesamowity boom talentów teatralnych i wspaniałych widowisk. Złoty wiek dla perelowskiej kultury i twórców. W pewnym sensie tak, no bo przecież czy nie sięgamy wciąż do wesela Wajdy, do potopu Hoffmana, który wtedy właśnie wchodzi na ekrany, no niewątpliwie chyba najefektowniejszego obok krzyżaków z 60. roku polskiego filmu historycznego, czy nie sięgamy do uznawanego przez wielu za najwybitniejszy po prostu film w historii polskiej kinematografii, obrazu Andrzeja Wajdy, Ziemia Obiecana. No i znów tak moglibyśmy wymieniać filmy, do których chętnie wracamy z podziwem, z zachwytem. One pochodzą z tej epoki, a to znaczy, że ludzie, którzy wtedy je odbierali, no także mieli wrażenie, że no cóż, nie musimy już oglądać się aż tak bardzo, na dystans, który dzieli nas od zachodu, w tej przynajmniej dziedzinie kulturowej, bo doganiamy, bo żyjemy w kraju, w którym sportowcy odnoszą wielkie sukcesy, w którym pojawiają się wspaniałe dzieła kulturalne do różnej zresztą publiczności adresowane, a więc może ta Polska rzeczywiście rozwija się, tak jak nam mówi Maciej Szczepański w jego telewizyjnych, oczywiście nie swoim głosem, tylko głosem popularnych prezenterów. W swoich programach jak Sławi tę nową Polskę, Młody Jerzy Sztur w spotkaniach z balladą telewizyjnych czy w rozmaitych innych formach atrakcyjnej rozrywki łączącej w umiejętny sposób propagandę nowego dobrobytu gierka z kulturalnym, by także spędzaniem czasu. Dziś z perspektywy czasu widzimy panie profesorze pewien dysonans między tym złotym wiekiem kultury początku lat 70., a na przykład organizowanych przez ekipę Gierka dni czynu partyjnego czy realizację idei socjalistycznego wychowania młodych Polaków. Tę ideę oprotestował episkopat. Powstało nowo powołane Ministerstwo Oświaty i Wychowania, no i wprowadzono, opartą na wzorach radzieckich, tak zwaną dziesięciolatkę. Druga Polska, Nowa Polska, Polska Radziecka, jeszcze bardziej. Bardzo się cieszę, że przypomniała pani redaktor ten drugi codzienny obraz życia w PRL-u w epoce Gierka, o którym często zapominamy, no bo cóż, nie wracamy do pomysłów dziesięciolatki. Pamiętajmy, że on ostatecznie jednak nie został zrealizowany. Nie wracamy do zbiorczych szkół gminnych, bo tyle z tego pomysłu wyniknęło. Nie wracamy do zjednoczenia organizacji młodzieżowych w Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży, tak się to nazywało, a miało oczywiście cel czysto ideologiczny i organizacyjny, mający podporządkować wszystkich młodych ludzi, którzy coś chcą zrobić, niezależnie od tego, czy są w szkołach średnich, czy na studiach, czy gdzieś w jakichś wiejskich organizacjach, podporządkować dyktaturze partii. To wszystko stanowi codzienność życia w epoce Gierka w nie mniejszym stopniu niż te piękne filmy, o których mówiliśmy, czy te wydarzenia sportowe, do których wciąż wracamy. A cel tych zmian, tych instytucjonalnych planów najbardziej wyraziście uwypuklała przygotowywana zmiana konstytucji, już zapowiedziana w 74 roku. Dokładnie przygotowywana była od 73, bo wtedy wprowadzono nowe organy administracji państwowej w postaci urzędów wojewodów, prezydentów miast oraz naczelników miast, powiatów i dzielnic. Wszystkie podporządkowane strukturą PZPR. Potem to najważniejsze, co miało się dokonać, to oczywiście już sprawa zmiany konstytucji i wprowadzenia do niej zapisów o przewodniej roli PZPR, czy nadrzędnej roli PZPR o wiecznym sojuszu ze Związkiem Sowieckim a także powiązanie kwestii praw obywatelskich ze służbą socjalistycznej ojczyźnie. Te wszystkie poniżające i ograniczające w istocie wolność w Polsce, zmiany w konstytucji, dodatkowo konstytucyjnie jakby gwarantujące zmniejszanie tej wolności w Polsce i Polski jako państwa na arenie międzynarodowej, to była także bardzo ważna, a może najważniejsza cecha gierkowskiego systemu. Niech ludziom żyje się może troszkę lepiej, ale jednocześnie trzeba pokazać Moskwie, że jesteśmy jej jeszcze bardziej oddani, jeszcze bardziej poddani jej wierzchności i że pozostajemy wierni ideologii komunistycznej, że trzymamy rękę na pulsie społecznym, propagandowym naciskiem, który będzie realizowany od kołyski po grup, właśnie przede wszystkim z największym naciskiem położonym na edukację szkolną, na tę reformę, o której pani redaktor wspomniała, plany dziesięciolatki. To miało też pewien sens gospodarczy według tych, którzy programowali tę reformę, a mianowicie chodziło o to, żeby skrócić czas edukacji, przyspieszyć wejście niejako młodych ludzi do systemu pracy, a mianowicie po 10 latach szkoły. Dla tych, którzy nie idą na studia, byłyby przewidziane dwuletnie szkoły zawodowe, a ci, którzy idą na studia po prostu po 10 latach szkolnych szliby już bezpośrednio na studia, więc trwałaby krócej o dwa lata edukacja. To także z tego punktu widzenia było zaplanowane. Ale protesty Kościoła, poczynając od Prymasa Wyszyńskiego i protesty ze strony przedstawicieli różnych bardzo środowisk intelektualnych, opozycyjnych w Polsce były odpowiedzią na tę próbę dalszego, chociaż aksamitny sposób realizowanego zaciskania ideologicznej śruby nad społeczeństwem. Dziś o wydarzeniach w Polsce w latach 1973-74. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji radiowej Jedynki. Historia Żywa powiedział pan profesor, że ekipa Gierka pokazywała, że jest wierna Moskwie, no ale czy nie ma znów takiego dysonansu w sferze duchowej? Gierek pochodził z rodziny wierzącej i nie ukrywał tego, nie deklarował, nie manifestował ateizmu. Odkręcono tę śrubę dokręcaną przez Gomułkę wobec kościoła. Prymas Stefan Wyszyński rozpoczął w warszawskim kościele Świętego Krzyża cykl kazań o tematyce społecznej. Wcześniej wcześniej minister spraw zagranicznych Stefan Olszowski spotkał się z papieżem Pawłem VI. Do Polski przyjechał wysłannik papieża, arcybiskup Agostino Kazaroli. Czy Moskwa się na to zgadzała, zgodziła, czy popuszczała sznurek? Teraz spróbujmy to jakby uporządkować pewien może bardziej spójny obraz, te pozorne sprzeczności. Otóż zaczynając od ostatniej kwestii, czy Moskwa zgadzała się na pewne poluzowanie w kwestii stosunków z Kościołem. Pamiętajmy, 74 rok to jest przedostatni rok trwania Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, KBWE, gdzie biorą udział wszystkie państwa europejskie i nawet Watykan jest obserwatorem tej konferencji, a więc Moskwa stara się manifestować, że wszystkie kraje europejskie i nawet Watykan, jako szczególne państwo, mają być uczestnikami tego procesu odprężenia i można wysyłać takie sygnały w kierunku również satelickiej Polski, że ta pozwolić sobie mogłaby w tym momencie na nawiązanie kontaktów roboczych z Watykanem, nie uwieńczonych jeszcze jednakże żadnym formalnym uznaniem, nawiązaniem stosunków dyplomatycznych. To byłoby za dużo, a więc jest tu jakaś granica. Ale naturalnie tego rodzaju odgórne hasło, że można troszkę więcej niż jeszcze w latach 60 w tych relacjach państwo-Watykan, i celowo podkreślam słowo Watykan jako stolica apostolska, papież, a nie mówię Kościół, bo Kościół i jego struktura w Polsce ma swojego widocznego przywódcę, najsilniejszy autorytet w osobie prymasa Wyszyńskiego. Pracowaliśmy nad tym i pracować będziemy nadal, by Polska żyła po Bożemu, by Polska śmiało weszła na drogę przemian społecznych, zgodnie z Duchem Chrystusowej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. W pierwszej połowie lat 70. Wyszyński wciąż jest postrzegany jako główny wróg. I tutaj, kiedy mówiliśmy o tej wizycie Jaroszewicza u Wyszyńskiego, o późniejszych uśmiechach władzy pod adresem prymasa, nie zapominajmy, co stało za tymi uśmiechami. Pozwolę sobie przeczytać wytyczne Departamentu IV, czyli Departamentu MSW Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który funkcjonował tylko po to, żeby zwalczać i rozbijać Kościół, wytyczne do walki z Prymasem Stefanem Wyszyńskim z 1972 roku. Proszę posłuchać. W zakresie Wyszyński Watykan kompromitowanie kardynała Wyszyńskiego wszelkimi dostępnymi środkami, wskazywać, iż działalnością swoją przynosi szkody Kościołowi, powodować izolowanie odpływów na zasadniczą linię Kościoła w zakresie stosunków między Wyszyńskim a przedstawicielami episkopatów krajów zachodnich, pogłębiać konflikty. Powyższe przedsięwzięcia realizować przez osoby z różnych środowisk, szczególnie katolickich, które wyjeżdżają za granicę i mają kontakty z przedstawicielami hierarchii kościelej na zachodzie. Kompromitować styl, form i metody kierowania kościołem przez Wyszyńskiego. Podrywać autorytet Wyszyńskiego w opinii biskupów, kleru, działaczy katolickich i społeczeństwa i tak dalej. No właśnie, bardzo długa instrukcja obsługi, że tak powiem. Tak, jak osłabiać pozycję prymasa Wyszyńskiego i otóż jednym ze sposobów tego osłabienia było właśnie nawiązanie kontaktów roboczych między rządem polskim Najpierw Departamentem do Spraw Wyznań, a potem MSZ-em pod kierunkiem bardzo sprytnego aparatczyka Stefana Olszowskiego. W tych kontaktach z Watykanem chodziło o to, by pokazać niejako Pawłowi VI, papieżowi i dyplomacji watykańskiej bardzo zainteresowanej otwarciem w stosunkach ze Wschodem, z państwami podporządkowanymi Moskwie, że można się porozumieć, ale ponad głową Wyszyńskiego, że Wyszyński to taki stary relikt po prostu, zimnowojenny, którego można ominąć i powoli jakby rozmontować jego autorytet odgórnie, nawet z wykorzystaniem Watykanu. Taki był prosty pomysł tych negocjacji z Watykanem i taki był ich sens, że z jednej strony Próbowano wewnętrznymi, agenturalnymi metodami osłabiać prymasa, a z drugiej starano się rozmawiać z przedstawicielami Watykanu, omijając prymasa, omijając zwierzchnika Episkopatu Polskiego, by niejako wabić czy mamić przedstawicieli Stolicy Apostolskiej lepszymi stosunkami z całym obozem krajów komunistycznych, jeśli tylko zrezygnują z opierania się dyplomaci watykańscy w swojej polityce na Prymasie Wyszyńskim, na polskim kościele. No i odpowiedzią nie tylko na tę intrygę, bo oczywiście Prymas Wyszyński rozumiał całą tę grę, szczegółów jej znać nie mógł, ale rozumiał istotę tej gry i starał się przekonywać o tym Watykan, by nie dał się wciągnąć w taką grę. Niemniej Prymas Wyszyński odpowiadał przede wszystkim na wyzwanie, jakim był nowy sposób sprawowania władzy w Polsce przez Gierka. Przestrzegał przed Pokusą rezygnacji z ideałów niepodległości, niepodległości duchowej przede wszystkim, pewnego porządku moralnego na rzecz konsumpcjonizmu, bo to oferował Gierek. Zapomnijcie o ideałach, zapomnijcie o jakichś wzniosłych kwestiach takich, nie tylko jak niepodległość, ale takich jak rozróżnianie dobra i zła. Najważniejsze jest użyć, wyjechać na wczasy gdzieś do Bułgarii, czy może nawet do Jugosławii, zdobyć talon na malucha, a może nawet na dużego fiata 125p i jak można to oszukać, wyprzedzić w tej kolejce talon sąsiada. Liczy się tylko użycie, prawda? Odpowiedzią na tego rodzaju wizję sukcesu, czysto materialnego, kosztem porządku moralnego były właśnie kazania świętokrzyskie, czyli wygłaszane w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu przez prymasa Wyszyńskiego rzeczywiście no, niezwykle ważny głos takim sporze o przyszłość Polski. Bez tego nauczania, bez tych kazań nie byłoby solidarności, nie byłoby przypomnienia, że jest coś ważniejszego od Fiata 126P, od Studia 2 w telewizji polskiej, od uśmiechniętych twarzy prezenterów, którzy mówią, że klawo jest, że budujemy nową Polskę, że przecinamy kolejną wstęgę i Polska już jest dziesiątą potęgą Gospodarczą świata, jak się chwalono w tej propagandzie sukcesu, prymas Wyszyński przypominał, że są inne ważne sprawy i że nie można bez reszty poddać się tej wizji, powiedziałbym, spełnienia wyłącznie w propagandzie sukcesu, jaką oferuje Gierek. Kieruję Kieruje do Was najserdeczniejsze życzenia i pozdrowienia. Zwracam się do bezpartyjnych, do młodzieży, do wszystkich Polek i Polaków z gorącym apelem. Zwróćmy serca, uczucia i myśli ku Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Niechaj każdy z nas zastanowi się, jak najlepiej służyć ojczyźnie, by stawała się z każdym dniem piękniejsza, zasobniejsza i silniejsza. By jej córkom i synom żyło się lepiej, pogodniej i dostatniej. Zespólmy wszystkie siły dla tego najwyższego celu. Jest takie powiedzenie, światowy człowiek i pasuje mi do Edwarda Gierka, przynajmniej w tym momencie. Tu Breżnie w Warszawie, tu Gierek w USA. Edward Gierek wystąpił także na forum ONZ. Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych zostały podpisane dwie deklaracje o współpracy. Chwalić tylko takiego towarzysza, pierwszego sekretarza. I tak to właśnie było przedstawiane i tak się pewnie wielu z nas wtedy kojarzyło. Przecież to jest jakiś znak uznania międzynarodowego, że ktoś, kto może nieformalnie, bo przecież pierwszy sekretarz KC PZPR nie był wymieniony w konstytucji jako organ władz państwowych, no ale nieformalnie reprezentuje jednak państwo polskie PRL na arenie międzynarodowej i jest przyjmowany przez rzeczywiście najważniejszych przywódców światowych i wita ich także jako gospodarz w Polsce, a więc już nie tylko przyjeżdża do nas kolejny pierwszy sekretarz z Moskwy, ale też gościmy prezydentów Stanów Zjednoczonych, przypomnijmy w 72. Nixon, w 74. Ford przyjeżdża, najpierw Gierek jest u prezydenta Francji, Georges Pompidou, Później przyjeżdża prezydent Walerij Giscard d'Estaing do Warszawy. Częstsze stają się kontakty na najwyższym szczeblu, czyli między Gierkiem a kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec, zwłaszcza odkąd to stanowisko obejmie Helmut Schmidt z SPD, a więc no rzeczywiście przywódcy Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych stają się gośćmi w Polsce i vice versa. Pierwszy sekretarz gości w tych krajach. To wszystko potwierdzało wrażenie, że Polska wchodzi na salony polityki światowej. Wszystko to oczywiście wiązało się z détente, właśnie z tym odprężeniem, które zresztą wchodziło już w swoją ostatnią fazę. W 1977 siódmym roku zacznie się już kryzys tej polityki. O tym będziemy mówili później. Ale blichtr odprężenia spływał na Polskę i może nie tylko blichtr, bo także konkretne rezultaty, a więc kredyty. Kredyty, za które przyjdzie ciężko jeszcze naszej gospodarce zapłacić, ale które w tym momencie, czyli w 1973-1974 roku, dawały pewien rozpęd tej gospodarce i jej szybki przyrost produkcji. Wzrost PKB wynosił w pierwszym pięcioleciu tej dekady blisko 60%, a więc bardzo dużo. To pozwalało na te różne wielkie inwestycje, no ale wiemy, że później właśnie będą koszty tych kredytów ogromne, bardzo narastające. Trzeba też powiedzieć, że te kontakty powodowały, iż miliony Polaków będą mogły wyjeżdżać za granicę. No najpierw to będzie ta bliska zagranica. Otwarto granice z NRD w 1972 roku. Później z Czechosłowacją, stopniowo z kilkoma innymi krajami obozu socjalistycznego. Pamiętajmy, że wcześniej w czasach Gomułki nie można było wyjechać od tak sobie do NRD czy do Czechosłowacji. Trzeba było mieć wizę. W czasach Gierka już nie ma tego problemu. Można jeździć przynajmniej w granicach naszego obozu, a stopniowo zniesiony zostanie obowiązek wizowy także do Austrii, do Szwecji, a więc kraje zachodniej, kapitalistycznej strony, do których można jeździć bez wiz i rzeczywiście setki tysięcy Polaków korzystają z tego. W końcu także, jeśli już się zdobędzie wizę, można wyjechać dalej do Wielkiej Brytanii, czy nawet do Stanów Zjednoczonych. Nie ma tutaj tak wielkich obostrzeń, Jakie były jeszcze w latach 60. Naturalnie nieposłusznym, politycznie ważnym postaciom czasem odmawia się prawa do tej wizy. To jest wciąż jakby. Narzędzie polityczne trzymane w ręku wobec tych, którzy chcą wyjechać gdzieś dalej, skorzystać z jakiegoś stypendium, ale dla ogromnej większości społeczeństwa polskiego, a w każdym razie tej jej części, która może sobie na to pozwolić finansowo, możliwość wyjazdu za granicę, a nawet wyjazdu na zachód przestaje być marzeniem ściętej głowy, a staje się realnością. I to jest ta druga strona, ważna strona owej polityki otwarcia, którą symbolizuje Uśmiechnięty Gierek, rozmawiający po francusku z Georgesem Pompidou czy prezydentem Valerim Giscardem Destin. Ja nie wiem, skąd się nagle przypomniało to mi. Może mi się w nocy przyśniło podświadomi. Może jak jakoś piekarza przychodzę, ten kminek zapachem zajechał mi po drodze. I już ja nieprzytomna i w nosie mi się kręci i ciągle przed oczyma stoi mi w pamięci. Chlip, chleb chleb kulikowski, kulikowski, chlip kulikowski, chlip kulikowski, chlip, chlip, Polska jest tu, gdzie jest, ale Polacy są wszędzie, panie profesorze. Pojawia się list 15, czyli protest polskich intelektualistów, którzy domagają się dostępu do kultury i szkolnictwa polskiego dla Polaków w Związku Radzieckim. Dlaczego w tym momencie? Co się wydarzyło? Te głosy o złej sytuacji Polaków w Związku Sowieckim pojawiają się nie tylko w związku z burzeniem pomnika Orląt, we Lwowie, przypominaliśmy o tym w czasie naszej poprzedniej audycji, ale docierają choćby w postaci relacji tych, którzy wyjeżdżali tam, przecież spośród blisko dwóch milionów Polaków, którzy zostali za granicą. Po II wojnie światowej, za wschodnią granicą, wielu z nich miało swoje rodziny w Polsce i jakaś forma kontaktu, chociaż obciążona dużym ryzykiem politycznym dla tych, którzy mieszkali w Związku Sowieckim. Bo oczywiście obywatele Związku Sowieckiego lepiej, żeby nie kontaktowali się z nikim za granicy, nawet z obozu socjalistycznego. Takie było założenie sowieckich służb specjalnych, ale mimo to jednak te kontakty były utrzymywane i one po prostu przekazywały wiadomości o pozbawieniu no nie tylko opieki duszpasterskiej, z tym było oczywiście bardzo trudno, ale także dostępu do elementarnego szkolnictwa polskiego, do języka polskiego na Ukrainie, na Białorusi sowieckiej, że nie wspomnę o Kazachstanie, gdzie przecież setki tysięcy Polaków zostało deportowanych, już w latach 30., to wszystko w jakimś stopniu zaczęło docierać do pewnej części polskiej opinii publicznej, choćby za pośrednictwem także Radia Wolna Europa. To spowodowało właśnie ów list, wymieniłbym, zainicjowany przede wszystkim przez Jana Olszewskiego, przez Zbigniewa Herberta i kilku innych pisarzy. Ale wspomnę jeszcze może o bardzo ważnym świadectwie, jakim były wspomnienia z Kazachstanu, księdza Władysława Bukowińskiego, zmarłego w 74 roku, dobrowolnego duszpasterza właśnie Polaków w Związku Sowieckim, który spędził łącznie w więzieniach tam 13 lat. Ponad 100, blisko 180 polskich kapłanów służyło w ten sposób, narażając się właśnie na obozy, na więzienia rozproszonej po całym gigantycznym terenie Związku Sowieckiego Polakom. Ale ten właśnie, czyli ksiądz Władysław Bukowiński, zostawił no wyjątkowo poruszające świadectwo warunków, w jakich żyją Polacy, tęskniący za językiem, za możliwością sakramentów katolickich jako znakiem także swojej polskości. To razem tworzyło wrażenie, że no jeśli jesteśmy Polakami tu w Polsce, to nie możemy zapomnieć o tych, którzy zostali za wschodnią granicą. Paryska kultura, wspomniane przez pana profesora Radio Wolna Europa, a także BBC, sekcja Polska Głos Ameryki. Do Polski przecież docierało od lat wolne słowo, tymczasem w Szwecji, w Uppsali pojawia się pierwszy numer czasopisma aneks. Jaka miała być jego rola? Aneks założony przede wszystkim przez Aleksandra Smolara i kilku jego rówieśników, a więc młodych ludzi wywodzących się z rodzin o tradycjach komunistycznych, ale nie pogodzonych jakby z kierunkiem, w którym realny komunizm, czy realny socjalizm w Polsce w latach 60 i 70 zaczął zmierzać. Częściowo pochodzenia żydowskiego, stąd właśnie część z nich znalazła się na przymusowej emigracji po 68 roku, po marcu 68 roku. Wielu z nich trafiło do Szwecji i tam właśnie w Upsali powstaje aneks jako głos tej właśnie części, czyli lewicowej, nawiązującej w jakiś sposób do dziedzictwa marksizmu, ale krytycznej wobec PRL-u, krytycznej wobec rozmaitych form autorytaryzmu, przez jakie przechodzi ustrój PRL-u od czasów Gomułki do czasów Gierka, to także jest jedno z narzędzi wolnego słowa. Obok istniejących już oczywiście i dużo bardziej wpływowych takich jak paryska kultura i obok pojawiających się już, choć jeszcze to nie jest systematyczna siatka, ona wytworzy się dopiero po 76 roku, pierwszych czasopism podziemnych w Polsce. Przypominałem tutaj biuletyn ruchu z przełomu lat 60. i 70. po prostu zaczynają się pojawiać nowe punkty na tej mapie bardzo zróżnicowanej ideowo mapie myśli niezależnej, słowa niezależnego w Polsce i niewątpliwie aneks jest na tej mapie bardzo ważnym punktem. Była to audycja Historia Żywa.